Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki Ewa Mierzejewska. W związku z powietrznym atakiem Rosji na Ukrainę trwają działania polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania mają charakter prewencyjny, informuje Dowództwo Operacyjne Ro Rodzajów Sił Zbrojnych. Zgodnie z obowiązującymi procedurami dowódca operacyjny uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operują między innymi myśli myśliwce dyżurne i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości, czytamy na portalu. X. Dowództwo Operacyjne Rozdziałów Sił Zbrojnych monitoruje na bieżąco sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji. Tymczasem rzecznik dowództwa podpułkownik Jacek Goryszewski informuje, że podczas wczorajszej akcji polskich myśliwców nad Bałtykiem nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jak powiedział, do incydentu doszło po 13.30 w odległości około 130 km na północ od Łeby.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 130 w służbie Rosji pozostają od lat 90 XX wieku, są też eksportowane między innymi do Chin i Indii. Unijna odpowiedź na światowy kryzys energetyczny jest mało satysfakcjonująca. Tak o rozmowach o cenach energii podczas nieformalnego szczytu Rady Europejskiej na Cyprze powiedział premier Tusk. W ciągu dwóch dni przywódcy unijnych państw dyskutowali o zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, konfliktach na Bliskim Wschodzie Ukrainie oraz kryzysie związanym z dostawami surowców energetycznych.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 Islamabadzie nie dojdzie do bezpośrednich rozmów z Amerykanami, oświadczyło irańskie MSZ. W stolicy Pakistanu jest już tamtejsze minister spraw zagranicznych Abbas Arakci. Formalnie Abbas Araki jest w Pakistanie w ramach planowej podróży po krajach regionu, której celem jest wzmocnienie koordynacji stosunków dwustronnych i konsultacje na temat regionalnego rozwoju. Do Islamabadu nie wybiera się szef irańskiej delegacji, przewodniczący parlamentu Mohamed Boher Khalibaf. Iran podkreśla, że na żadne rozmowy z Amerykanami się nie zgodzi, dopóki ci nie przestaną blokować irańskich portów. Prawdopodobne są jednak rozmowy przez pośredników. O ostatnich wysiłkach na rzecz stabilności i pokoju arakci ma rozmawiać między innymi z pakistańskim ministrem spraw zagranicznych oraz głównym dowódcą pakistańskiej armii. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena rashid Shahab. Do Islamabadu i jadą także Steve Witkow i Jared Kushner. Prezydent USA Donald Trump powiedział wczoraj agencji Reuters, że Iran planuje złożyć ofertę mającą na celu spełnienie żądań stanów, ale dodał, że na razie nie wie na czym będzie ona polegać. Jednocześna obecność Irańczyków i Amerykanów w Islamabadzie daje pewną nadzieję na zakończenie ośmiotygodniowej wojny, która pochłonęła już tysiące ofiar i Zawołała zamieszanie na światowych rynkach. To są aktualności jedynki. Polska na tak, czyli akcja TVP i Polskiego Radia zawitać dziś do Bolszewa na Pomorzu. W tamtejszej szkole podstawowej nr 2 odbędzie się koncert zespołu Kombi. Placówka znalazła się w gronie 11 zwycięzców ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Edukacji, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Polska na tak dla szkół. Uczniowie i pracownicy szkoły w Bolszewie mówili TVP 3 Gdańsk, że nie mogą doczekać się koncertu. Jesteśmy na tak. Czekamy w sobotę na uczniów i nauczycieli i naszych rodziców kochanych. Zapraszamy Was wszystkich na koncert kombi. Spotykamy się w sobotę. Zapraszamy. Polska na tak. Koncert zespołu kombi rozpocznie się o 16. Wydarzenie w Bolszewie rozpoczyna trasę koncertową zespołu Królowie Życia Skawiński-Tkaczek. 50 lat na scenie. Akcja TVP i Polskiego Radia Polska na tak promuje aktywność obywatelską, solidarność społeczną i współpracę międzypokoleniową. Jej dałą jest pokazanie, że nasze małe ojczyzny mają wiele do zaoferowania i zmieniły się na tak. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W ciągu dnia sporo chmury, najwięcej słońca w południowej i centralnej części Polski. W północnych województwach po południu przelot nie może padać. Temperatura maksymalna od 10 stopni na wybrzeżu i Kaszubach i około 17 w centrum do nawet 21 na południu. Będzie silnie wiało, zwłaszcza na północy, a ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 997 hektopaskali i spada. Radio, w słowem wszystko, Noc w Polskim Radio, 24. Powtórka programu.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 wątpliwa i taka powiedziałbym no, niezrozumiała y, i bardzo, bardzo kosztowna, bo, bo nie chodzi o to, że dzisiaj po 20 czy 25 latach y, w gruncie rzeczy pewnie większość tych spraw, o których się dowiemy, czy większość tych biografii już nie ma większego znaczenia, ale chodzi w ogóle o coś takiego jak zaufanie do państwa, taki zaufanie do służb, no bo polskie służby także dzisiaj prowadzą na całym świecie różnego rodzaju gry operacyjne, szukają współpracowni Prawda? Gdzieś w Azji, w Afryce, na całym świecie. No i teraz jeżeli jakiś potencjalny współpracownik, który chciałby się do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 To mówił premier Tusk przed obradami e, szefów państw europejskich w Nikozji. No ale trochę premier miał rację, bo fakt dzisiejszy na czy na czytam, poległ na wojnie z Tuskiem e, minister Censkiewicz, Sławomir Censkiewicz. No więc wiadomo, że w Polsce wszystko wina Tuska, to jasne. E, e, ale faktycznie pan profesor byłby skory do mm, skierowania... Zainteresowania do jakichś zakulisowych, jak to powiedział premier, wykończenia, chęci wykończenia Słomira Cenckiewicza?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 ruchów cenowych, natomiast jeśli chodzi o e, na przykład e, transport w logistyce czy transport ludzi autokarami, to tutaj już przedsiębiorstwa, które mają e, firmy transportowe, no muszą e, te ceny weryfikować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 no, to nie ma to racji bytu. No prędzej czy później musiałby ogłosić upadłość. Dziękuję panu bardzo za komentarz. Dr Adam Karpiński z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Powtórka programu Gość Polskiego Radia 24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 pierwszym miejscu nie stawiał, że ten wspaniały duet jest, był tak mocny. Pan Seckiewicz był no, de facto promotorem pana Karola Nawrockiego, czyli rekomendował go i do Muzeum II wojny, i do IPN-u i w ogóle był takim mentorem, także myślę, że w tej sytuacji pan Karol Nawrocki e, nie uległby e, takiemu duetowi. Gdyby doradzał pan, panu e, profesorowi Cęśmie... <laughs> Dobrze, ale no, no wyobraźmy to sobie. Dobrze, tak? no, wyobrażam to jest sobie. to w pewnym sensie możliwe. Panu e, prezydentowi, panu profesorowi Cęckiewiczowi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 i też elementów dziejowych, plus nie bez znaczenia jest typu osobowości pana Cęckiewicza, bo to, to się zawsze kumuluje. No tak, bo mógłby to, mógłby to być moment dobry, albo najgorzy, najlepszy z najgorszych, mhm. tak? Bo przecież cały czas pozostają zarzuty o tajnienie programu Wisła. I to mogłoby wrócić...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 co ewidentnie odbija się negatywnie wśród środowisk przychylnych prawej stronie, czyli pracownikom zakładów zbrojeniowych, i, i wojsku, policji, SOP-ie i tak A bardzo mocno kolportowane było to, i pan Cenckiewicz się tym chwalił, był hełpił nawet, że ja mżem, to, nie chwaląc się nie mówił, tylko chwaląc się uczynił, że mówiąc kolokwialnie, przepraszam, uwaliłem program SAFE.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 do informacji, no jest trochę średnio przydatne. To w ogóle początku już wyglądało jak, jak demonstracja. No plus jeszcze jedna flara, która też wprowadza zamieszanie, że tutaj zdjęcie z no, pancernym zającem, przemysłem czankiem, że będziemy teraz razem pracować, żeby ten fatalny rząd nie wygrał wyborów. Logika wyborcza też ma tutaj zastosowanie, natomiast myślę, że reakcja taka mm, emocjonalna, już po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 podlegają typowemu obiegowi w kancelarii. Czy ma dostęp do nich pan Sławomir Cęckiewicz. Dokumenty mają typowy obieg w kancelarii. Nie powiedział nie. I wie pan szczerze mówiąc, ja nie wierzę, że on nie oglądał tych dokumentów. No ale my, jeżeli będziemy to opierać na naszym czuciu i wierze... Słusznie? wycofuje o... Nie, nie. To ja tylko mówię, bo ja też... Czas... Znaczy, to, jest, to jest ta odwieczna walka nas, jako Polaków, że czy czucie, czy ja, czucie i wiara, czy mętrz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 Politologicznego sam zrobiłem sobie to, politologii, e, ale marketing polityczny też na to wskazuje. Załóżmy sytuację hipotetyczną, że ugrupowanie, e, e, ten rozwój plus, przekracza próg wyborczy. Ustatuje osobno i, i tam przekracza, e, nie wiem, 5, 7, 6. Na razie powyżej 5. Tak. To ale z kim wejdą e, w koalicję, no, z kim? no to przecież no z kim, to pani jest proste. Panie redaktorze, no, no, chciałam powiedzieć. No w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 te siły szybkiego rabowania, ale to nie my. A w ogóle to gdzie są akty oskarżenia? Siły szybkiego rabowania. No, tak. no to nie to, to słyszałem. To już, już, tak, już słyszałem. To wyglądało tak, jak naprawdę siły szybkiego rabowania, i trochę tak, że to pozabezpieczane, jest, nieważne. Ale okazuje się, że to już nie było.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 I Jeżeli ktoś pamięta, a mamy wszyscy jako wyborcy pamięć e, Złotej Rybki, e, jakie wygadywał głupoty, e, w, w takie ekonomiczne czy polityczne, mm -hmm. Mateusz Morawiecki popierając e, e, aborcję, znaczy zakaz całkowity e, e, i parę innych rzeczy. Pamiętajmy, a że on, za chwilę potem mówił, że e, on właściwie... zawsze był za kompromisem. Prawda? Zawsze był za kompromisem i robił takie podchody. Zielony ja Ład bym to się... kto wymyślił i, i negocjował. No a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 że samo yy, yy, że samo śledztwo po prostu musi tyle trwać. Panie tak to jest pytanie nie do mnie. E, czy nie do, nie, do, nie do mojej dziedziny, z którą się Jasne, zajmuję. ja staję po stronie wątpiących. Tak, no, ale no to tak, ja mam, to, proszę bardzo, tak. no to, a co się dzieje z y, m, przewałem z sprzedażą lotosu? E, co się dzieje z przewałem y, zakupu e, za półtora miliarda euro ropy, która nigdy nie została zakupiona i, i, i jakiś młody człowiek z, gdzieś skądś tam z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 To promocja.